Marka, rozdział czternasty A po dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników, i szukali przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie, jakby go zdradą pojmać i zabić. Lecz mówili, nie w święto, aby czasem nie było rozruchu między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona trendowatego i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mająca słoik kalabastrowy olejku nardowego czystego, bardzo drogiego. Ta, stłukszy słoik alabastrowy, wylała go na głowę jego. A gniewali się niektórzy sami w sobie, mówiąc, na cóż taka strata tego olejku? Albowiem można było to sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, dajcie jej spokój, dlaczego jej przykrość wyrządzacie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie u siebie. Kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła, uprzedzając namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie ogłaszana ta Ewangelia po całym świecie, a to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na pamiątkę jej. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, odszedł do przedniejszych kapłanów, aby go im wydać. Co oni usłyszawszy, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze i szukał sposobności, aby go wydać. A pierwszego dnia prześników, gdy baranka paschalnego zabijano, rzekli mu uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszedłszy przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim. A tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest dla mnie gospoda, gdziebym jadł baranka paschalnego z uczniami swoimi. A on wskaże wam pokój wielki, usłany i gotowy, tam przygotujcie dla nas. I wyszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali baranka paschalnego. I gdy nadszedł wieczór, przyszedł z dwunastoma, a gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus – Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was jedzący ze mną wyda mię. I poczęli się smucić i mówić do niego jeden po drugim, wszak nie ja, a inny wszak nie ja. Lecz on odpowiadając rzekł im, jeden z dwunastu, ten, który ze mną macza w jednej misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, ale biada człowiekowi temu, przez którego syn człowieczy będzie wydany.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 aż do dnia onego, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym. I zaśpiewawszy pieśń, wyszli na górę oliwną. I rzecze im Jezus, wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce. Lecz gdy z martwych wstanę, poprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ale nie ja. I rzecze mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci, iż dziś tej nocy, pierwej niż dwa kroć kur zapieje, trzykroć się mi zaprzesz. Ale on tym bardziej mówił, choćbym miał umrzeć z Tobą, nie zaprę się Ciebie. Tak samo i wszyscy mówili. I przyszli na miejsce, które zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich, siedźcie tutaj, dopóki się modlić będę. I wziąwszy z sobą Piotra, Jakuba i Jana, począł się lękać i trwożyć. I rzekł im, bardzo jest smętna dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. A postąpiwszy trochę, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli można, ominęła go ta godzina. I rzekł, Abba, Ojcze, wszystko ci jest możliwe, oddal ten kielich ode mnie, wszak nie to, co ja chcę, ale co ty. I przyszedł i znalazł ich śpiącymi i rzekł Piotrowi, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest chętny, ale ciało mdłe. I odszedłszy znowu modlił się, te same słowa mówiąc. I wróciwszy znalazł ich znowu śpiących, bo oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł trzeci raz i rzekł im, wy jeszcze śpicie i odpoczywacie, Dosyć, przyszła godzina, oto wydany zostaje syn człowieczy w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mię wydaje, przybliża się. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów i od uczonych w piśmie i od starszych. A ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc, Tego, którego pocałuję, ten jest. Bierzcie go... I prowadźcie ostrożnie. A przyszedłszy, zaraz przystąpił do niego i rzecze. Mistrzu, mistrzu. I pocałował go. A oni rzucili się na niego i pojmali go. A jeden z tych, co tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho. I odpowiadając, Jezus rzekł im. Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie. Codziennie bywałem u was w świątyni, ucząc, i nie pojmaliście mię, ale potrzeba, aby się wypełniły pisma. I opuściwszy go, wszyscy uciekli. A jeden jakiś młodzieniec szedł za nim, odziany w prześcieradło na nagie ciało, i chcieli go pochwycić. Ale on, puściwszy prześcieradło, nago uciekł od nich. I przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana, i zeszli się do Niego wszyscy przedniejsi kapłani, i starsi, i uczeni w piśmie. A Piotr szedł za nim z daleka aż do dworu najwyższego kapłana i siedział ze sługami, grzejąc się przy ogniu. Ale przedniejsi kapłani i cała rada szukali przeciwko Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć skazać i nie mogli nic znaleźć. Albowiem wielu fałszywie świadczyło przeciwko niemu, ale świadectwa ich nie były zgodne. I niektórzy powstawszy fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc – My słyszeliśmy, jak mówił, ja rozwalę tę świątynię rękami uczynioną i w trzy dni zbuduję inną, nie rękami uczynioną. Lecz i tak świadectwo ich nie było zgodne. I stanowczy w pośrodku najwyższy kapłan, pytał Jezusa mówiąc, nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tobie świadczą? A on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu go pytał najwyższy kapłan i rzekł mu, czyś ty Chrystus Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł, jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy majestatu i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Tedy Najwyższy Kapłan rozdarł szaty swoje, rzekł, po cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, cóż się wam zdaje? A oni wszyscy osądzili go winnym śmierci. I poczęli niektórzy nań pluć, i zakrywszy obliczę jego, bić go pięściami i mówić mu, prorokuj, a słudzy policzkowali go. A gdy Piotr był na podwórzu na dole, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. I widząc Piotra grzejącego się, spojrzała nań i rzekła, i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Ale on się zaparł, mówiąc, nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł z podwórza do przysionka i kur zapiał. A służąca ujrzawszy go znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali, to jest jeden z nich. A on znowu zaparł się i po małej chwilce znowu ci, co tam stali, rzekli Piotrowi, prawdziwie z nich jesteś boś także Galilejczyk i mowa twa podobna jest. A on się zaczął zaklinać i przysięgać mówiąc, nie znam człowieka tego, o którym mówicie. I powtórnie kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzy razy się mię zaprzesz. I wyszedłszy płakał.